Pytanie od Andrzeja. Nie będę go czytał, bo chcę trochę ukryć pewne szczegóły. Sprawa jest trochę dyskretna. Andrzej ma taką sytuację, że pobrał się, poślubił małżonkę i po kilku latach tam nastąpił rozwód z wniosku tejże niewiasty, która związała się z innym mężczyzną i z tym innym mężczyzną adoptowała dziecko. Ale daje sygnały, że chętnie by do Andrzeja wróciła. No ale rodzina mówi, jesteś tamtym i masz dziecko adoptowane, no to nie możesz teraz wrócić do tego pierwszego, bo przecież dobro dziecka. Jest takie pytanie ogólne. Czy dobro dziecka może wpłynąć na to, że prawowity i prawowierny mąż i żona ze ślubu katolickiego no, rozstają się, bo dobro dziecka. Nie, proszę Państwa. Ślubowali sobie, nie opuszczę Cię do śmierci. Będę z Tobą i tylko z Tobą. Ty jesteś moim mężem i żoną, będę z Tobą dzielił mieszkanie, łoże, dole i niedole. Oczywiście trzeba sprawę uregulować z jak najmniejszym bólem tego dziecka, z jak największym cierpieniem. Czy ono przyjdzie do tej rodziny, czy zostanie gdzieś tam, nie wiem. Ale w imię Jezusa Chrystusa małżonkowie mają być ze sobą. Proszę pamiętać, ktoś powiedział, tu jak to, to skandal przez dziecko zabierać mój ojca i matkę i ciepło domowe? Proszę Państwa, my chrześcijanie wiemy, że nie interes doczesny jest najważniejszy, tylko zbawienie wieczne. Maryja też stała pod krzyżem i ktoś mógł powiedzieć, co to za matka? Syna jej zabijają, a ona nie krzyczy, nie rwie się, nie próbuje go ratować, nie biegnie o ułaskawienie do jakiegoś tam Poncjusza Piłata, tylko stoi pod krzyżem. No co to za matka? Otóż właśnie na Golgocie widać było, jak interes naturalny matka-syn yy, usuwa się przed korzyść duchową nadprzyrodzoną. Dlatego nie ma argumentu, że ze względu na dobro dziecka mąż żoną nie będą razem, tylko żona będzie z innym mężczyzną. Nie ma takiego argumentu.